Je ne revoyais deux ans sous le doigts de Paris de l'UV de gentils amoureux, me s'est fait j'ai déjà renoncé, on est là tous les deux, c'est pas risque pas mieux, c'est pas vrai, c'est pas mieux. Je vais m'obliger pour me sevrer, je vais me forcer pour t'oublier, je vais m'engager à t'ignorer, à détester celle que j'aimais. Witam państwa serdecznie, jak co piątek o godzinie dziewiątej, w podcaście Kapok. Dzisiaj. Moim gościem i rozmówcą jest Grzegorz Janusz, pisarz i scenarzysta, autor niezliczonej zupełnie masy shortów, które od kilkudziesięciu wręcz lat pojawiają się w polskiej prasie, m.in. w magazynie Nowa Fantastyka, autor także scenariuszy do wielu nagradzanych komiksów, również do komiksu Czasem, który ma być wkrótce ekranizowany. Powiedz mi, no jak to jest stać się gwiazdą w pewnym momencie? Znaczy ja takiego, takiego poczucia nie mam chyba. I myślę, że jeszcze najlepsze przede mną. A gwiazdorzy mają już chyba najlepsze za sobą, także jeszcze gwiazdą na pewno nie jestem. Pamiętam, że kiedy byłem w liceum, to Grzegorz Janusz był synonimem krótkiej formy. Tam nawet został ukuty taki termin przełożony prosto z angielskiego short stories, bądź shorty jak to się teraz nazywa i to były historie na kilkanaście linijek w jednej kolumnie, takie jak na przykład o tym, że wolno zaokrąglać liczbę osób boskich do 3,14 pamiętasz te czasy? tak, tak, pamiętam jak to było wtedy? słowa shorty strasznie nie lubię shorty to u mnie w podstawie są mówione na krótkie spodenki do gimnastyki wolałbym nazywać to miniaturami literackimi natomiast no tak ja cały czas, no raz, dwa razy do roku czasami w Nowej Fantastyce jakieś takie krótko pojedanka publikuję i czynię to z wielką radością i w tym się czuję bardzo dobrze i, i blisko jest tym miniaturką do komiksu jednak z tego powodu, że i w jednej i w drugiej dziedzinie trzeba bardzo uważać na słowa. Im miniatura literacka jest krótsza, tym jest lepsza. Podobnie z komiksem, że minimum słów to jest to jest, to jest to. jest, to Powiedz mi, nie miałeś takiej pokusy, bo pracowałeś generalnie rzecz biorąc jednak na formach krótkich. Ale zdarzały Ci się też rzeczy dłuższe, typu na przykład moje pierwsze dzieło, które miało no, objętość jak na Grzegorza Janusza oszołamiającą, Boże Święty, szło dużo browarów, e, tylko stron. Pamiętasz w ogóle moje pierwsze dzieło? Tak, oczywiście, bardzo, bardzo, bardzo dobrze wspomina ten tekst. On był taki długi, bo on wynikał w jakiś sposób z mojego życia osobistego. To było jakoś tak krótko po tym, jak przestałem być uczniem i studentem, a zacząłem być nauczycielem, czyli stanąłem po drugiej stronie barykady i to z tego takiego jakiegoś poczucia dziwnego jakiegoś takiego wyobcowania, że do, dopiero co student, a nagle nagle nauczyciel. I z tego ten tekst się wziął, dlatego on jest taki długi. Tam jest bardzo dużo takich moich jakichś obserwacji to jest bardzo serca. harcerowy tekst, bo on kończy się jednak, no... Powiedzmy takim w domyśle, ale ukrzyżowaniem pewnej grupy ludzi. Masz poczucie jako nauczyciel. Ja też z wykształcenia jestem nauczycielem, aczkolwiek no nie pracuję w zawodzie, bo zmuszony byłem złożyć obietnicę, że nie podejmę tej pracy, ponieważ doświadczenie do niej nie nadaje. Takiej bezcelowości kształcenia. To jest ciekawa sytuacja, bo ja też byłem zmuszony do podjęcia takiej samej obietnicy, po lekcji pokazowej, która kończyła moje praktyki w liceum na Staszica, byłem zmuszany przez nauczycielkę, która, przez no, wykładowczynię, która tę która praktykę oceniała, że ona mi to łaskawie zaliczy pod jednym warunkiem, że nigdy w życiu nie będę pracował w szkole. Ja tą obietnicę złożyłem, dwa lata potem ją złamałem i ten nauczyciel zostałem. Odnoszę wrażenie, że nauczycielem byłem dobrym. Natomiast czy, czy kształcenie jako takie... Nie wiem no wszyscy, wszyscy byliśmy kształceni i mimo tego, co my tam o tym kształceniu myślimy to ono nas ukształtowało to kształcenie, no, no, jest brutalne, jest czasami yy, nieprzyjemne ale sens chyba jednak jakiś ma no, ten tekst się kończy może jakimś takim brutalnym brutalną puentą, ale się kończy jakimś tam że coś z tego wynika mam taką nadzieję, że no mimo, mimo tych wszystkich nieprzyjemnych brutalnych sytuacji, że, że ja może stary już jestem no ale no, uważam, że kształcenie sens ma no, jesteś trochę starszy ode mnie, to w zasadzie, jeśli chodzi o środowisko komiksowe, to nas obydwu nie powinno być. <śmiech> Powiedz mi, wszystkie te shorty, które ja pamiętam, które czytaliśmy w Fantastyce, w Nowej Fantastyce, one w jakiś sposób, nie masz wrażenia, że cynicznie oceniają świat zewnętrzny? Kiedyś było możliwe, ale to też było tak, że to Maciej Porowski, redaktor naczelny, a w pewnym czasie redaktor prozy polskiej, to wszystko jakoś tam przez, przez to cedził. I kiedyś napisał o mnie taką rzecz, którą ja strasznie, strasznie sobie cenię, która mi do tej pory daje do myślenia, że autor balansujący na cienkiej linii między łatwym szyderstwem a apostolstwem. Ja się tego trzymam, że, że to jest może nie tylko szyderstwo, że to może jakieś tam rzeczy sobie y, sprawdzałem, obalałem, ale, ale że może po, po, po tej stronie, tej, tej dobrej cały czas byłem. Mam no taką właśnie, nadzieję. Ale... Mam wrażenie, że byłeś bardzo blisko szyderstwa. Jakieś takie krótkie miniatury, powiedzmy, tak jak chciałbyś to nazwać, na temat aniołów, na temat boskości, tak jak ta przywoływana o zaokrąglaniu liczby osób boskich. Czy w jakiś sposób tego typu tematyka, tak użyjmy tutaj słowa zupełnie innej filozofii, transcendentalna jest Ci bliska? I tak, na pewno. Próbowałem wiele razy od tego się wyzwolić, żeby. No podjąłem kiedyś takie postanowienie, że już nigdy więcej żadnych opowiadań komiksów o Jezusie nie da się. No jakoś tak wyłazi cały czas ze mnie. Czy to jest związane z kulturą, czy bardziej z doświadczeniem osobistym? Pewnie jednym i drugim. No, od kultury się nie da uciec. No, wychowany byłem w takiej nie innej kulturze, doświadczenie mam takie nie inne. Był jakiś bunt w tym, a potem jakieś chyba pogodzenie się jednak, no nie wiem. Tak, tak mi się zdaje. No Ciężko mi jest własne rzeczy odczytywać, ale ależ jakiś taki kres franciszkański mam teraz. Powiedz mi, na ile różni się praca nad tekstem stricte literackim, takim, który operuje słowem, a praca nad scenariuszem komiksowym, który ma też gdzieś no, zupełnie inny środek wyrazu, jakim są y, rysunki stworzone przez... Y, Kogoś no, jednak z gruntu obcego posługującego się prawdopodobnie jednak inną metaforyką. Czy jest tak, że dobierasz ludzi do scenariuszy według jakiegoś klucza? Zawsze miałem taki komfort, że pracowałem z ludźmi, którymi bardzo ufam. Czyli wiedziałem, co ten rysownik jest w stanie zrobić i, i, i że on nie odejdzie za bardzo od tego pierwowzoru? A y, taka praca też jest y, no o no, tyle wygodna, no trochę bezczelnie powiem, że na przykład ja y, gdy piszę tekst i y, jakiś prezatorski muszę opis przyrody zrobić, że kwitnące kasztany, szpaler, niektóre kwiaty zwiędnięte. A y, rysownikowi tego już nie muszę jakoś tak opisywać. Owszem, muszę mu dać jakiś sygnał, a nie muszę tego słowo, słowa ubierać. To już jakoś jest takie, w zasadzie jako scenarzysta komiksowy koncentruję się głównie na dialogach a rysownikowi wysyłał jakieś takie bardzo skromne sygnały i dotychczas tak zawsze było, że oni sobie znakomicie z tym radzili. Łatwiej jest bardzo, dużo łatwiej jest pisać jednak teksty do komiksu. Czasem. To był spory sukces zeszłego roku. Odbił się szerokim echem, nie tylko w środowisku komiksowym, ale także gdzieś tam w mediach, powiedzmy poza środowiskiem. Skąd wziął się pomysł na y, właśnie taką historię o człowieku, który potrafi oszuka oszukać czas, y, który potrafi oderwać się od czasu zewnętrznego, zatrzymać go w jakiś tam sposób po to, żeby no właśnie pracować nad sobą, doskonalić siebie czasami, a po prostu uciekać gdzieś w jakąś taką, nie wiem, lenistwo, nicość, w jakiś sposób gdzieś, no właśnie oszukiwać. Pomysł ten się zrodził jakoś we wczesnej powstawówce, gdy pewnego ranka sobie uświadomiłem, że nie odrobiłem pracy domowej. I nagle takie marzenie, że gdybym miał taką, takie pomieszczenie, gdzie, gdzie, gdzie mógłbym te wszystkie zaległości nadrobić. No i wtedy takiego pomieszczenia nie miałem i to było dla mnie jakieś takie dobrodziejstwo, ale ten pomysł jakoś we po mnie został i potem nad nim jeszcze zmyślałem i do wniosku doszedłem, że to nie jest wcale takie dobre, że to jednak... Nie trzeba uciekać, trzeba te prace domowe Przepraszam, nauczyciel przeze mnie przemawia Prace domowe trzeba odrabiać w terminie No właśnie przypomina mi się yy, Tekst y, Autorstwa innego Człowieka, którego teraz Nazwiska, przepraszam, no ale nie przypomnę sobie Mógłbym zrobić research na wiki I potem zmontować, ale mam zasadę, że Nie montuję raz nagranych audycji O człowieku, który Przewijał czas, przewijał klasówki Przewijał nudne momenty życia, przewijał Nudne momenty pracy, przewijał moment takiej stagnacji w małżeństwie i y, wszystko to dzięki temu, że podpisał pak z szatanem, a potem nagle umarł, poszedł do piekła y, i w tym piekle usiadł do wszystkich klasówek, które przewinął. No właśnie, nie da się uciec, no, nie da się uciec przed życiem. To jest taka główna idea chyba tego komiksu, no życie jest teraz, a nie da się jakby jakieś nawiasy tego wszystkiego brać. No ale właśnie, y Różne były recenzje. Jedną z ciekawszych, na które natrafiłem była recenzja na portalu takim powiedzmy tam księgarsko-literackim, która zarzucała historii, że czasem jest historią nieżyciową. Podstawą takiego założenia był fakt, że no mamy małżeństwo, które się sypie i zamiast w sytuacji... Mm, Generalnie kryzysu brnąć dalej, to ludzie decydują się na dziecko. Zamiast brnąć dalej i się rozstać, to decydują się na kredyt, który wiąże ich w zasadzie na całe życie. Zamiast y, uciąć w patologiczną sytuację, to oni gdzieś tam wiążą się sobą dalej. Myślisz, że czemu tak? Ciężko jest. Uzasadniony jest y, taki zarzut, który m, m, mnie osobiście wydaje się troszeczkę e, m, wynikać z być może małej znajomości życia tak naprawdę. Znaczy ja mogę tu powiedzieć to samo, co powiedziałem kiedyś księdzu podczas pewnej spowiedzi. Mam nadzieję, że teraz tajemnicy spowiedzi nie zdradzam, bo mnie chyba nie obowiązuje. Że ludzie nie zawsze są racjonalni. Ludzie się kierują... Ludzie są zupełnie irracjonalni. Szkoda, że ludzie są zupełnie irracjonalni. Ludzie kierują się zupełnie innymi instynktami, emocjami. Mam nadzieję, że ten komiks jakoś broni pod tym względem, aczkolwiek tą recenzję przeczytałem i do serca sobie wziąłem i mam nadzieję z tych zarzutów jakoś wybrnąć w czasie pracy nad ekranizacją tego krótkiego komiksu. No właśnie, jest tak, że rok 2012 jest dobrym rokiem dla ekranizacji. Sięgając kilka, kilkanaście miesięcy wstecz, najpierw gruchnęła wiadomość, że została podpisana opcja na ekranizację Wałmy. Łauma była bardzo wielkim wydarzeniem. Karol Kalinowski odniósł tutaj ogromny sukces. Jak myślisz, na ile... co mogło spowodować przełożenie się sukcesów, no bądź co, bądź getcie jednak, jakim jest środowisko komiksowe i gdzieś odbiorców tego typu medium, na próbę zainwestowania jednak przez komercyjne środowiska nastawione na zupełnie innego typu działalność, na zupełnie innego typu użytkownika w komiksy. Jestem wielkim fanem filmów polskich, ale jestem takim fanem filmów polskich przez ostatnie lata nieszczęśliwym. Filmów polskich jest wszystko. Są genialne zdjęcia, aktorzy są znakomici. Zdjęcia, muzyka, oświetlenie. I brakuje jednego, brakuje scenariuszy. No być może to, że mam nadzieję, że, że być może zdarzyło się tak, że to nasze biedne środowisko komiksowe zaczęło przewyższać to środowisko filmowe pod tym najważniejszym względem. No dobrze, ale popatrzmy na kazus jeża Jerzego. Bardzo dobra, doceniana historia, popularna, również poza komiksowym, a jednak film, w który włożono ogrom pracy i który był od strony technicznej przygotowany bardzo dobrze, w zasadzie, jeśli chodzi o powiedzmy krajobraz kulturalny Polski, przeszedł bez echa. Recenzje były, nie wiem czy wszystkie, ale to, co czytałem, było bardzo dobre. Ja osobiście też ten film przyjąłem z niekłamaną radością. Także to jest chyba krok w dobrym kierunku. Znaczy ja nie ukrywam, że również, natomiast zabrakło czegoś, co jest jednak we współczesnym świecie gdzieś tam, no przykro jest to stwierdzić wyznacznikiem, ale zabrakło jednak komercyjnego sukcesu. Tego nie wiem, nie znam danych. I jest inna taka sprawa, że komiksy generalnie się na film źle przekładają. To są osobne media zupełnie. Mimo takich bardzo wyraźnych podobieństw, no właśnie, bo mówi się, że komiks jest czymś takim pośrednim między filmem a literaturą, bo stosuje jednocześnie zagrywki z obydwu tych mediów. Jest młodszym bratem literatury, ale jednak starszym bratem filmu i stosuje narrację obrazkową, która dla filmu jest jak, jakąś taką podstawą. No tu, um, kiedyś Maciej Parowski napisał w jakimś seju, że to co w komiksie jest dynamicznym skokiem w filmie musi się wcześniej czy później zamienić w wolne spadanie i to jest może ten problem, że, że i w komiksie jest tylko to co niezbędne a w filmie musi być trochę wody A ta woda a to, jest. to nie jest troszkę tak jak na przykład z produkcjami Maćka Łazowskiego w Palących Pytaniach to co było dobre w jakiś sposób dynamiczne, ciekawie spuentowane w komiksie, w momencie kiedy zostaje przełożone na Eterze, rzeczywiście TV na produkcję stricte jednak filmową to traci gdzieś tam troszkę na wyrazie nie znam tych ekranizacji Maćka natomiast jestem wielkim, wielkim fanem komiksów i nie chcę oglądać tych ekranizacji, one są ogólnie dostępne na YouTubie bodajże, ale mi komiksy dają tyle satysfakcji, że ja więcej nie chcę, to już jest maksimum no ale jednak, jeśli chodzi o ekranizację czasem, to daliście z Marcinem Podolcem zielone światło. Chcemy to zupełnie na nowo zrobić. Jest to taka pewna koncepcja, żeby to była zupełnie inna historia. Owszem, oparta na tym komiksie. Owszem, żeby to była jakaś kanciapa, gdzie, gdzie, gdzie ktoś się może schować przed czasem, ale chciałbym, żeby to była zupełnie nowa historia. Jakiego typu zmian mógłby się spodziewać potencjalny odbiorca? Mam m, kilka pomysłów, nie wiem na ile one przejdą, także nie bardzo chętnie o nich chcę mówić, ale chciałbym, żeby to jednak jakiegoś nowego zupełnie wymiaru nabrało, żeby Czyli, było bardziej prawdopodobne. To, to będzie troszeczkę jednak. tak jak na przykład z Ridleyem, z kotem ekranizującym, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, który stworzył... No, Bądźmy szczerzy, zupełnie inny produkt na podstawie zupełnie innego produktu i też sam w sobie kultowy? Nie chciałbym już takich porównań tu używać, no bo to jest już półka najwyższa z możliwych. To jest chyba najlepsza ekranizacja, to jest najlepszy fincajski się na świecie prawdopodobnie. Bardzo bym chciał, żeby to troszeczkę w, tym, w tą stronę zmierzało. W jakiej technice będzie robiony ten film? Szczegółów nie znam, no bo odpowiedzialny jestem tylko na słowo. za słowo. Ale raczej będzie to jednak powiedzmy produkcja animowana czy aktorska, tak jak Uauma wow, ma być aktorska. Film będzie animowany, z tym, że Marcin będzie musiał, Marcin podolec, rysownik będzie musiał prawdopodobnie zaprojektować prawie wszystko na nowo. Nie. Nie. Widzicie w technikę 3D, która jest teraz popularna, bo święci triumfy, natomiast ja osobiście mam wrażenie pewnego przesytu, ja osobiście lubię sięgnąć do Miyazakiego, do studia Ghibli, do takiej starej ręcznej animacji wspomaganej powiedzmy komputerem, ale nierobionej przez klaster Hindusów, jak to tam gdzieś tam obrazowo się nazwie. Czy w, nawet wręcz sięgamy do polskiej starej dobrej tradycji semaforu, muminków, półpłaskiej lalki? Czy to jeszcze nie jest etap, kiedy to się decyduje? Nie bardzo. Wiem, natomiast jeżeli, chodzi, jeżeli by chodziło o mnie, ja bym chciał, żeby to było jak najbardziej takie oldschoolowe. Stara, dobra, ręczna animacja. Ale nie wiem, jak będzie. Kiedy mniej więcej moglibyśmy spodziewać się kolejnych ruchów? Bo na razie dostaliście dofinansowanie z pis na rozwój. Chyba jeszcze nie. Natomiast będą starania czynione w tym kierunku i od tego jest uzależniona przyszłość. Natomiast no, opcja jest wykupiona chyba na dwa lata. Ja jestem bardzo durej myśli. No... A możesz zdradzić już teraz, kto będzie realizował produkcję. Hmm, ja nie pamiętam teraz mi umknęła nazwa studia. Nie mam przy sobie wizytówki. Tak, tak, to jest polska firma. Czyli... I powrót jednak do takiej polskiej szkoły animacji gdzieś tam powiedzmy. Tak, no ze szczegółów co pamiętam to, że film będzie trwał maksymalnie 12 minut. Co jest... To, też... to jest dosyć krótko w tak, stosunku i... do objętości materiału z albumu, który można by było prawdopodobnie rozpisać na godzinę przynajmniej. To też jest ciekawa sytuacja, że pierwotnie ten pomysł był zrealizowany jako nowela filmowa, którą wysłałem na jakiś konkurs. To była nowela filmowa na film bodajże półgodzinny ta nowela przepadła w konkursie ona gdzieś tam na dysku leżała potem poznałem Marcina i postanowiłem mu to zaproponować i rozpisaliśmy ten komiks sobie na 12 miesięcy minęło jeszcze trochę czasu, komiks wyszedł i nagle ktoś proponuje 12 minut, czyli miesiąc minuty. nie do zrobienia jak miesiąc minutę pokazać także musimy do tego podejść jakoś zupełnie inaczej, opowiedzieć Niby to samo, ale zupełnie, zupełnie inaczej. Dla mnie taką y, wzorem takiej ekranizacji jest Prestige Nolana. Y, wcześniej znałem książkę pod tym samym tytułem. Książkę bodajże na 500 stron. I film trwał półtorej godziny i opowiedział to wszystko, a jeszcze lepiej. I jeszcze dał, dał coś, czego w książce nie było. Zwinął książkę, zwinął pojeść w kulkę, ścisnął i zrobił film. Masz o czymś takim. Nie wiem, na ile mi się uda. No właśnie, mówi, że tutaj y, o Marcinie... Wy prezentujecie jednak troszeczkę różne krańce środowiska. Ty w jakiś sposób jesteś weteranem. Marcin po wydaniu powiedzmy tak zwanego komiksu o szczurach wszedł bardzo tak rzutko do panteonu młodych, bardzo obiecujących i ciekawych twórców, którzy mają pierwszy album za sobą. Jak Ci się pracowało z człowiekiem z, no, z zupełnie innej epoki tak naprawdę? Ja się teraz zdobyłem na taką refleksję, że gdybym się zastanowił, to bym Marcinowi, facetowi, który ma 20 lat, nie dał komiksu takim zniszczonym 40-latku. Na szczęście się nie zastanowiłem. I jemu to dałem. To nie był tak nie dla niego zupełnie. No, nie miałem tej refleksji wtedy. I zrobił to rewelacyjnie. Zrobił to... No, jest facetem nad wyraz dojrzałym. Na, na swój wiek jest wyjątkowo mądrym, poukładanym i, i, i wyjątkowo dobrym artystą. I cieszę się, że wtedy na tą refleksję się nie zdobyłem uwielbiam pracę z Marcinem i chciałbym kolejny album z nim też robić. On jest takim trochę stachanowcem, jeśli chodzi o robotę komiksową, mam wrażenie, bo ciągnie różne projekty naraz. Pierwszy raz się chyba zdarzyło tak w mojej karierze, że scenariusz powstawał dłużej niż rysunki. Coś nie spotykanego. a Marcin, Marcin tego dokonał. I jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. No właśnie, mówisz, że tutaj nie było refleksji, czy to znaczy, że na co dzień dobierasz rysowników do swoich scenariuszy pod jakimś kątem? Czy jest jakiś klucz współpracy? W zasadzie tak powinno być, ale no, tak jak się okazuje w przypadku Marcina, że działam bardziej instynktownie niż jakoś świadomie, niż jakoś reali realistycznie, jakoś tak rozsądnie. No ale do tej pory się sprawdzało, także no może mam jakiegoś nosa. Wszystkie komiksy, które do tej pory zrobiłem z rozmaitymi rysownikami, kocham. Czasem jest już yy, łódzkim sukcesem z zeszłego roku. Jakie plany są dalej? Chcielibyśmy z Marcinem zrobić coś zupełnie innego. Coś weselszego, coś może komercyjnego, może kolorowego nawet. Nie bronić to samo, żeby, żeby to było zupełnie coś innego, żeby, żeby nikt nie dostał tego, czego oczekuje. A jakieś pomysły na miniatury literackie w duchu starej fantastyki? Y jakoś trzy miesiące temu miałem jakiś taki malutki zestaw i cały czas bardzo chcę, no bo to, to jest coś innego. To też jest takie Taki podozmian jest bardzo ważny, żeby to też no, z tymi słowami się też mierzyć, nie tylko z dialogami, ale też z tymi nieszczęstymi opisami przyrody, kasztanów, szpalerów, samochodów. No to jeszcze może takie sztampowe pytanie troszkę na koniec. Skąd Ty bierzesz inspirację do tego wszystkiego? Kiedyś sobie wymyślałem taką cwaną odpowiedź z głowy. Dziękuję tak. bardzo. Dzięki.